Tu program Trzeci Polskiego Radia minęła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Artemis Via Apollo ostatek kosmiczny Orion z czworgiem astronautów na pokładzie dotarł najdalej w historii w przestrzeń kosmiczną. Ponad 3000 strażackich interwencji po wichurach, które przeszły nad Polską. Dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Cały Iran może zostać zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro, grozi Donald Trump i domaga się odblokowania ciśniny Ormus. I jeszcze nikt nie był tak daleko od domu jak oni. Astronauci z misji Artemis II pobili rekord odległości od Ziemi ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku. Astronauci obrali już kurs powrotny na Ziemię. Załoga nawiązała ponowny kontakt z Centrum Kontroli Lotów po 40-minutowej przerwie łączności, gdy statek znalazł się za Księżycem.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 Ponad 3000 razy interweniowali wczoraj strażacy z powodu wichur, które przeszły nad Polską. W sumie poszkodowano zostało 4 osoby, mówi kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji mieliśmy w województwie mazopieckim, lubelskim, pomorskim oraz łódzkim. Najczęściej nasze interwencje dotyczyły usuwania złamanych gałęzi, przewróconych drzew, jak również naprawy zabezpieczenia doraźnego uszkodzonych dachów do budynków gospodarczych, jak również w budynkach mieszkalnych. Niestety wskutek silnych wiatr, Cztery osoby odniosły obrażenia. Na Pomorzu bez prądu pozostaje 11 tysięcy odbiorców. Energetycy pracują nad naprawą sieci. A synoptycy także dziś ostrzegają przed silnym wiatrem w województwach podlaskim, lubelskim, wschodnich częściach warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Mocno powieje też w Zatoce Gdańskiej. Cały Iran może zostać zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro, grozi Donald Trump. W noc w na środę upływa ultimatum wyznaczone przez prezydenta USA w sprawie między innymi odblokowania cieśniny Ormus. Zdaniem amerykańskiego przywódcy konflikt na Bliskim Wschodzie może zostać błyskawicznie zakończony. Samolot F-15 spadł głęboko na terenie wroga. Stało się to podczas działań operacyjnych Epicka Furia, w których idzie nam naprawdę świetnie. Takich wyników wcześniej jeszcze nie widzieliśmy. Cały kraj mógłby zostać zdjęty w jedną noc i ta noc może być jutro.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 Ukraina jest gotowa zaprzestać ataków na rosyjski sektor energetyczny, jeśli Rosja zgodzi się na podjęcie analogicznych działań, powiedział prezydent Ukrainy. Dodał, że propozycja w tej sprawie została przekazana stronie rosyjskiej za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Według Wołodymyra Załańskiego z powodu wojny na Bliskim Wschodzie Rosja jako kraj czerpiący zyski z eksportu surowców chce zarobić więcej ze względu na wyższe ceny ropy, ale ukraińskie drony i rakiety ograniczają jej możliwości w tym zakresie. Ukraina przekazała USA wniosek dotyczący wielkanocnego zawieszenia broni. Poznańska policja zatrzymała kobietę, która napadła i znieważyła na tle narodowościowym dwie Ukrainki. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Kobieta jest nam dobrze znana, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak. Była już notowana m.in. za naruszenie nietykalności, groźby karalne, znieważenia, ale także za kradzieże, fałszerstwa dokumentów, oszustwo, a także prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Aktualnie ona przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w komisariacie Poznań Stare Miasto. Dziś kobieta zostanie doprowadzona do prokuratury, a za znieważenie na tle narodowościowym grozi jej do trzech lat więzienia. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. To zasługa wiatru. Z oze pochodzi 42% energii. Można normalnie korzystać z prądu. IMGW wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód. Obejmują one całe wybrzeże Bałtyku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl I gdzie się podziała ta eksplozja ciepła zapowiadana jeszcze tydzień temu na poświętach? Nie wiadomo ale wiadomo, że jej nie ma. Co jest za to? Sporo chmur i nieprzyjemny chłodny wiatr. Co prawda niewiele tych chmur dziś na niebie, na zachodzie Polski, ale na pozostałym obszarze będzie pochmurno i deszczowo i deszcz ze śniegiem też możliwy na wschodzie i południu, a w Karpatach i na Suwalszczyźnie może początkowo popadać śnieg, bo tam początkowo okolice zera, a po południu w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie, w centrum okolice 10. Taki poświąteczny chłodek. Ale my się chłodku nie boimy, prawda? Bo powalczyliśmy w święta o solidną termoizolację okolic brzucha. Narządy wewnętrzne mamy bezpieczne, a na głowę przyda się ewentualnie czapka. Jest 6.06. Dzień dobry. Niby wtorek dziś, ale jakiś taki poniedziałkowy. Zapraszamy do trójki. To w ten wtorek potworek. Mówimy dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Karolina Gonet program przygotowała. Paweł Turski przy telefonie. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Święta, święta i po. Według badań banków żywności niemal połowa z nas przyznaje się do marnowania jedzenia. Po świętach zazwyczaj okazuje się, że otwierając lodówkę ona nadal jest pełna. Jeśli udawało nam się to przechowywać we, we właściwy, bezpieczny sposób, zawsze możemy skorzystać z opcji jadłodzieni. Józef Niewiarowski o poświątecznych... Problemach z nadwyżką lodówkową opowie, opowie już za kilka minut. Później zajrzymy w porannej audycji do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump występował ostatnio u boku wielkanocnego zajączka. W sensie stał na balkonie, mówił o wojnie na Bliskim Wschodzie, a obok niego uśmiechał się do tłumu... Człowiek w stroju wielkiego zająca, co mówił, co generalnie mówi w ostatnich dniach Donald Trump i co z jego ultimatum, które dał Iranowi ultimatum, to miało obowiązywać do dzisiejszego wieczora. O tym około 6.40 w szczegółach opowie Michał Strzałkowski. Dziś Światowy Dzień Zdrowia, więc o mitach związanych z naszym zdrowiem porozmawiamy po siódmej, a po ósmej gościem Renaty Grochal i państwa w rozmowie bez uników będzie profesor Mirosław Wyżykowski, prawnik były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. To i więcej, do dziewiątej w trójce Z gwarancją najlepszej muzyki. Teraz nowość. Zimno ciepło od Natalii Grosiak. Zimno ciepło, mróz podchodzi aż ja, pod samo. Nie powiem. Liczyłem na wysokiej rozdzielczości obrazki na żywo z okien kapsuły Orion. Zobaczyliśmy za to rozpikselowany księżyc i fragment zewnętrznego poszycia kapsuły. Ale w sumie nie było źle. Co pokazała transmisja NASA? Na przykład pokazała to, jak szokująco dużo kraterów jest na powierzchni księżyca po tej zazwyczaj niewidocznej stronie. No, przyjmuje tam ciosy księżyc. Pooglądali tę stronę i porobili jej zdjęcia. Krystyna Koch, Rit Weissman, Viktor Glover oraz Jeremy Hansen, czyli załoga misji Artemis II. No i pobiła ta załoga rekord. W nocy czasu polskiego oddalili się na prawie 407 tysięcy kilometrów od ziemi. Dalej nie był jeszcze nikt. No, nie licząc pana Twardowskiego, ale to zupełnie inna technologia. Mamy kwadrans po, si po szóstej. Państwa zapraszamy oczywiście do udziału w audycji 22 ,7, trójek. To nasz numer telefonu. Niezmiennie. I was just a boy when I sat down My father said don't look away You gotta be strong You gotta be bold now He said that in the end is beauty that is gonna save The world now And she moves Among the sparrows And she flows Upon the breeze And she moves one flowers. And she moves something deep inside of me. I was walking round the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair up against the pink and purple hysteria. Said he need you, boy, you're looking at me With some unrighteous intention My knees went weak, I couldn't speak I was having thoughts of one not In my best interest dimension in As you move And she moves me with just one little look You took me back to your place and dressed me up in a deep-sea diver's suit You played the patriot, you raised the flag and asked stood to full salute Later on we smoked a pipe it struck me dumb and made it impossible to speak As you closed in in slow motion Called the Sapo in the original Greek As she moves among the sparrows, And she, she walks across the sea Święta, święta i po świętach. Chciałoby się mówić tylko o tym, jak miło było porozmawiać przy sałatce i jajku w Manojezie, w Majezonie, bo mam nadzieję, że u Państwa było. No ale czas po świętach to nie tylko przyjemne wspomnienie przedłużonego weekendu, to też perspektywa śmietników pełnych niezjedzonych potraw. Polacy marnują 5 milionów ton jedzenia rocznie. 5 milionów ton jedzenia rocznie, z czego dużą część w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne właśnie. Co możemy zrobić z żywnością, która po świętach zalega w lodówkach? O tym Józef Niewiarowski. Rano zaglądamy do lodówki, wyjmujemy notes, długopis i wyliczamy. Słoniczek z tą kapustką trafi do syna, a sałatka trafi, to myślę, że każdy będzie chętny na sałatkę. Ja Ale. mam nadzieję, że tutaj nic się nie popsuje. Jeżeli coś się popsuje, no to niestety z bólem serca będziemy musieli oddać na bio. Bo według badań Banków Żywności niemal połowa z nas przyznaje się do marnowania jedzenia. Po świętach zazwyczaj okazuje się, że otwierając lodówkę ona nadal jest pełna. Mówi Norbert Konarzewski, dyrektor Biura Banków Żywności. Jeśli udawało nam się to przechowywać we, we właściwy, bezpieczny sposób, to zawsze możemy skorzystać z opcji jadłodzieni. Po świętach to jest na więcej, tak? To okay. się tak? znaleźć coś ciekawego w tej e, lodówce? Czasami tak, czasami tak da się znaleźć. Różności, no powiem panu, że ludzie domni, niedomni, ogólnie nawet u z bloków wyglądają, patrzą no. i biorą wszystko. W Polsce działa co najmniej 200 jadłodzielni. To zwykle lodówki stojące obok chodnika przy urzędach, domach kultury lub domach pomocy społecznej, których lokalizacje można łatwo znaleźć w internecie. Jednak zazwyczaj są one zlokalizowane w dużych miastach. Jeśli oczywiście nie mamy w takim miejscu takiej jadłodzielni, Poszukajmy, bo po pierwsze być może ktoś z naszych sąsiadów chętnie by odebrał od nas część żywności. Możemy również poszukać w internecie organizacji pomocowych i tam próbować też przekazać tę żywność. Tyle, że zarówno jadłodzielnie, jak i organizacje to nie śmietnik. Jedzenie, które tam trafia powinno być odpowiednio szczelnie zapakowane, świeże, więc bez łatwo psujących się dodatków, takich jak majonez, z zapisaną datą i składem potem. Jeśli się już nie nadaje, no cóż, musi trafić do śmietnika. Ale zakładamy, że zjemy. Ale zakładamy, że zjemy. Albo rozdamy. Albo rozdamy. Zegar tyka, bo ten pasztet długo świeży nie będzie. A jeśli nie ma już szans na wykorzystanie takiej jadłodzielni, to warto powtórzyć w głowie kilka razy i zapamiętać, w kolejne święta przygotuję mniej, bo przecież wystarczy. 22 minuty już prawie, po godzinie szóstej, teraz Jessie Ware w trójce. I could get used to this. This is what I know. Step into my secret garden.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 Załoga Artemis II już w drodze na Ziemię zawinęli wokół Księżyca i wracają. I podobno będą mieli dzień wolny teraz, po wczorajszych intensywnych obserwacjach Srebrnego Globu. I w sprawie tych obserwacji telefon dwie dwójki i siedem trójek. Co do tego lotu wokół Księżyca, myślałem, że przelecą nad tym miejscem, gdzie w 69. flagę zostawili. I będzie widać tę flagę, żeby już tym niedowiarką raz na zawsze. No i tak patrzyłem, patrzyłem, a akurat w tym miejscu i w okolicach drzewami zarosło. No i już nie widać flagi. Dobrze, że tam jeszcze ropy nie odkryli, bo już by tych drzew nie było. Chyba Chyba widziałem cię na mieście Wyglądasz świetnie Wygadujesz breznie Ajajaj, co mi teraz będzie Byłem bardzo smutny, bo widziałem Ciebie wszędzie Mam w sobie złość Wyrażam ją Chyba widziałem Cię na mieście Ty Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie Po prostu ciężko mi o tym mówić bo po, po prostu pękło mi serce, chyba, chyba cię kocham niepowsnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chyba, chyba już dosyć tych westnień Było nam miło, ale chyba już nie będzie, chyba, chyba widziałem cię nam... Wyglądasz mnie. chyba Po prostu ciężko mi, po prostu pękło mi serce, chyba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 na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. 406 tysięcy kilometrów tyle od Ziemi znalazł się statek kosmiczny Orion. Załoga misji Artemis II pobiła rekord o odległości ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej niż jakikolwiek człowiek w historii. Dla całej ludzkości przesuwamy granice integralności, podkreślono w transmisji NASA. Astronauci oblecieli księżyc i przez ponad 40 minut byli schowani za jego ciemną stroną. Teraz obrali już kurs powrotny na Ziemię. Rząd w tym tygodniu rozważy ewentualne wprowadzenie ograniczenia turystyki paliwowej. Pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, wszedł w życie w ubiegły wtorek. Obniżono VAT na paliwa, akcyzę i wprowadzono ceny maksymalne. Tym samym ceny paliw w Polsce stały się jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Minister energii nie wykluczył, że jeśli będzie taka potrzeba, to wprowadzi ograniczenia sprzedaży paliwa obysokrajowcom. 5 hektarów trzcinowiska spłonęło nad Krutynią. Gaszenie ognia utrudniał strażakom silny wiatr. Z pożarem walczyło 10, 10 zastępów Straży Pożarnej. W pobliżu nie było żadnych zabudowań. Nie trzeba było ewakuować ludzi czy zwierząt gospodarskich. Na zdjęciach widać ogromną łunę i wysokie płomienie. Przyczyny pożaru będzie ustalać policja. A na pełny serwis zapraszam o siódmej. Miało być po świętach ciepło, miało być gorąco nawet sam to mówiłem tydzień temu, ale od tego czasu prognoza się zmieniwszy, więc jest chłodno i wietrznie. i Przede wszystkim wschód Polski musi dziś uważać na silny wiatr. Słuchą stopą przez wtorek może przejść zachód kraju, ale poza tym będzie pochmurno i deszczowo. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 4 zaledwie stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie w centrum okolice 10. Budzi od rana przyjął dziś taką narrację, że mamy wtorek nie do końca, bo jednak bardziej poniedziałek. No i w sumie racja. Ale tak sobie teraz myślę, że przecież do szkoły to dzisiaj chyba nie trzeba się wybierać. Dobrze mówię. No to nie ma co się przejmować pogodą. Mamy piękny dzień. The heart is a blue.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 Take you out of this place Someone you can land a hand In return for grace So beautiful Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. I słusznie. Mam taki system, że jak już wszystko ugotuję sobie, że mam wszystko przygotowane, to od razu widzę, że na pewno tego z rodziną nie zjem i od razu pakuję do pojemniczków i zawożę do lodówki. Rozdzielam wszystko i zostawiam sobie tylko tyle, ile wiem, że zjemy. I mam czyste sumienie, wspomagam trochę ubogich i nic się nie marnuje. Do wypróbowania taki system jak najbardziej. Dziękujemy i pozdrawiamy, ale w sprawie wielkanocnych występów Donalda Trumpa też państwo dzwonią. Bardzo mnie frakuje, czy królik wielkanocne. miałem domu, zajął jakieś stanowisko, czy po prostu dostojnie i znamiennie milczał. I czy to było milczenie ponure, czy raczej godne, Milczenie, które zapowiada koniec tego wszystkiego, czy raczej początek nowego koszmaru? Ja bym prosił o analizę zachowania królika wielkanocnego. Ten zajączek bił brawo, ale to gdy Donald Trump mówił o akcji ratunkowej w Iranie, o tym uratowaniu amerykańskich pilotów, a w ogóle przebawiał Donald Trump do dzieci zgromadzonych na takim wielkanocnym poszukiwaniu jajek poukrywanych gdzieś pewnie w ogrodach Białego Domu i mówił właśnie o tym, jak wspaniała jest Ameryka. W ogóle Donald Trump dużo ostatnio mówi, także wulgaryzmów używa we wpisach na portalu True Social. Więcej o jego narracji i o ultimatum, które dał irańskim władzom, powiemy w Trójce już za kilka minut. A teraz nowość. Wspaniała nowość od Bruno Marsa. On My Soul. Proszę się wsłuchać przez trzy minuty. Wypada cytować słów, których użył Donald Trump ogłaszając ultimatum dla irańskich władz, ale dał im czas do dzisiejszego wieczora, by odblokowali cieśninę Ormus. Jeśli nie, no to rozpęta się piekło. Między innymi to pisał i mówił Donald Trump. Co z tym ultimatum? Czy ono wciąż jest w mocy? To pytanie do Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Tak, Donald Trump je podtrzymał w nocy polskiego czasu kolejnymi wpisami w mediach społecznościowych. On grozi Iranowi, że zniszczy, czy że Ameryka zniszczy ten kraj w ciągu jednej nocy, jeśli nie stanie się, tak jak mówiłeś, to czego Trump chce, czyli pełne odblokowanie ciśniny Ormus. To przypomnę, wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale to jest bardzo ważny punkt na mapie i jeden z kluczowych szlaków handlowych, zwłaszcza dla transportu ropy naftowej i gazu z rejonu Zatoki Perskiej. Iran przepuszcza tylko niektóre statki, większość blokuje, zwłaszcza tak, które dotyczą y, Ameryki czy Izraela, czy krajów y, szeroko mówiąc zachodnich. No i Trump dał ten czas do y, dziś, do godziny 20 amerykańskiego czasu wschodniego, czyli do, jeśli mówimy o polskim czasie, do drugiej w nocy, w nocy z dziś na y, jutro. Y, no i Trump, y, po raz kolejny, powtarzając te groźby, no mówił tak. We have a, a plan. Mamy plan i mamy potężne wojsko. Każdy most w Iranie zostanie zrujnowany, każda elektrownia przestanie pracować. Wszystko zostanie spalone i roztrzaskane i już nigdy nie zadziała. To będzie całkowite wyburzenie. Wystarczą nam na to, jeśli zechcemy 4 godziny. Nie chcemy jednak, aby tak się stało. Trump już kilka dni temu mówił o tym, że ten plan zakłada cofnięcie Iranu do epoki kamienia łupanego, to cytat. Jednocześnie Iran odrzuca tę leżącą na stole propozycję 45-dniowego zawieszenia broni, którą mieli przekazać od Amerykanów, irańczykom Pakistańczycy, dlatego że Iran chce trwałego zakończenia tej wojny i ma swoje warunki. No i odpowiada dość tak zdecydowanie. Poza tym też w mediach społecznościowych różne tweety Trumpa są też, czy wpisy Trumpa są dosyć ironicznie komentowane przez na przykład Profile irańskich ambasad, kiedy są te apele o odblokowanie normus to się pojawiają wpisy, że Irańczycy zgubili klucze i jeszcze ich szukają. Więc no, nie wróżę to szybkiemu zakończeniu wojny. Jednocześnie Amerykanie podali więcej szczegółów tej no, absolutnie po prostu rzeczywiście za, za, za zaskakującej, zadziwiającej akcji uratowania pilotów F-15, samolotu zestrzelonego nad Iranem. Zwłaszcza szukanie drugiego pilota było trudne, mówił dyrektor CIA John Radcliffe. To against the clock. To był wyścig z czasem. Krytyczne było to, abyśmy zlokalizowali zestrzelonego pilota tak szybko, jak to tylko możliwe, a jednocześnie wywiedli w pole naszych przeciwników. Oprócz poszukiwań prowadzonych na masową skalę ludzką i sprzętową, CIA prowadziła także kampanię dezinformacji Irańczyków, którzy także szukali naszego lotnika. W sobotni poranek osiągnęliśmy nasz główny cel i znaleźliśmy potwierdzenie, że jeden z naszych najdzielniejszych ludzi żyje i jest bezpieczny w skalnej rozpadlinie w górach. Niewidoczny dla wroga, ale widoczny 40, dla CIA. I o ile ta dyplomacja, czy te groźby, czy to zachowanie Trumpa bywa nie tylko przez Irańczyków wyśmiewane delikatnie, rzecz ujmując jako niezbyt skuteczne, to ta akcja ratowania pilotów jednak niesamowicie filmowa pokazała, że Amerykanie mają gigantyczne możliwości i potrafią niemal ze środka Iranu wyciągnąć swojego człowieka w trakcie wojny, nie szczędząc sprzętu, ponad 150 samolotów, bardzo wielu ludzi, którzy nad tym pracowali i to rzeczywiście Ameryka pokazała, że no nikt chyba na świecie nie ma takich możliwości jak Amerykanie. No to ja dodam na drugą nóżkę jeszcze o tym, że w nocy dziś misja Artemis II oglądała Księżyc i padały tam słowa od członków załogi o tych pozdrowieniach. Od Księżyca na ziemię o miłości do wszystkich, a tymczasem w poniedziałek wielkanocny Donald Trump nazywał mieszkańców Iranu zwierzętami. No, Michał Strzałkowski o poranku w trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A to PJ Harvey i Good Fortune na kwadrans i kilkanaście sekund przed siódmą. Halo, halo, dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, tutaj mówi Piotr. Ziemię rolną, las, na księżycu kupię. Dziękuję. Klasa ziemi bez znaczenia. Proste słowa kremują mnie, że to był proste jak na mnie. To niewyznanie to jest mój stan, skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o drzaskach, choć pod ciemy robi się miazga. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham Cię jak mój. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach Tak wielu księży nie mówi o rzeczach Które naprawdę są dla nas ważne Nie musisz szukać światła w gwiazdach Dzień Słuchają Państwo porannego wydania Zapraszamy do Trójki w Światowym Dniu Zdrowia i ten temat powróci po siódmej w rozmowie z redaktorką naczelną portalu Co w Zdrowiu Aleksandrą Kurowską. A o tej porze y, mamy 10 minut do siódmej, czas na stały punkt programu. Zapraszam Piotr Ładej. News albo fake news. Po kilkudniowym maratonie jedzenia wielu z nas zaczyna dziś poświąteczny poranek z pełną lodówką i masą recept na przejedzenie. A zatem wgryzamy się w temat, by skutecznie wrócić do formy bez łykania fejków. Naszym gościem jest dietetyk Ewa Sypnik-Pogorzelska. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry. Internet podpowiada dziś. Szybkie detoksy, cudowne diety. No tylko pytanie, czy to działa, czy raczej szkodzi? Myślę, że więcej szkodzi i powoduje w nas takiej frustracji niż pożytku. Na pewno żadne głodówki, na pewno żadne diety sokowe, bo to może właściwie bardziej zaburzać, rozregulować mechanizmy głodu właśnie i sytości. Także to czasami przynosi więcej szkody niż pożytku. Szukamy porad w internecie. Pewnie pani lepiej ode mnie zna te wszystkie internetowe mądrości o spalaniu świątecznych kalorii. Można je nazwać po prostu dezinformacją? Tak, to, to jest takie no, mocne uproszczenie. Nie spalamy kalorii konkretnego sernika, tylko po prostu liczy się długotrwały bilans energetyczny. Także myślę, że jest to mocne uproszczenie. A czy internetowe podpowiedzi na szybkie diety po świętach w ogóle mają sens, czy tylko psują nam humor pogłębiając na przykład efekt jojo? Pogłębiają, ja to nazywam złą relacją z jedzeniem. Nie powinniśmy się karać za jedzenie, nie powinniśmy się karać przez na przykład aktywność fizyczną, tak? Zjedliśmy więcej i idziemy wtedy na siłownię. I nie chodzi o to, żeby to świąteczne jedzenie powodowało w nas jakieś wyrzuty sumienia, więc trzeba na to uważać na pewno. A jaki jest ten pani ulubiony mit dietetyczny? Bardzo często korzystają pacjenci właśnie z takich detoksów poświątecznych, czyli w taki szybki sposób chcą być lżejsi. Natomiast no, nasz organizm nie potrzebuje takiego resetu. Także tutaj ten detoks poświąteczny, który się bardzo często pojawia, no jest takim no, mitem, no, nie róbmy sobie tego. A zatem jakie są Pani najważniejsze zalecenia na dzisiejszy poranek? Co na śniadanie? Ja tak sobie pomyślałem, Owsianka na wodzie, płatki orkiszowe, siemielniane i powiedzmy pół banana. Super, super. Owoce jagodowe, do tego jeszcze orzechy. To będzie pięknie zbilansowany posiłek. Ja myślę, że na wodzie można, ale dodać do tego na przykład jakiś jogurt, który też będzie źródłem białka, bo to białko też będzie dawało sytość. To jest właśnie ważne, żeby też po świętach planować swoje posiłki, czyli żeby nie zostawiać takiej spontaniczności. A do tego jeszcze, jak będzie właśnie zaplanowana aktywność fizyczna, jakiś spacer i dobry sen, to to wszystko razem da takie bardzo dobre efekty. Ważne jest, żeby myśleć długofalowo, długoterminowo, nie skupiać się tylko i wyłącznie na jednym, dwóch dniach takich, jak były na przykład te święta, tylko pomyśleć, co jest przed nami, a nie za nami. Dietetyk Ewa Sypnik-Pogorzelska. Dziękuję za ten kawałek rozmowy. Dziękuję. W podcastach trójki znajdą Państwo całość naszego spotkania. Proszę się częstować. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Changed before you yeah 28 years I come to well do reklamy. Panie Pascalu mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek proctoglyvenol odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy proctoglyvenol, krem do odbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu do odbytniczego zawiera 50 mg libenozydu i 20 mg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 we wtorek i środę banany 2,99 za kg z Kauflandkart. 2 kg na osobę. A ćwiartka z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, kg 4,99 z Kauflandkart. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Żegnamy reklamy.